Cześć, witam Was Bartek 314wo.pl, czyli 3.14 to piwo, to wo, piwo razem. <śmiech> Mamy 1 września 2017 roku godzina 9.53 jestem mniej więcej już w połowie zacierania. Dzisiaj będę kontynuował swoją belgijską przygodę i yy, uważę podobne piwo jak Dwa tygodnie temu, no właśnie, miało być 3-4 dni, a jest dwa tygodnie. O tym, dlaczego później tym razem piwo będzie ciemne. To będzie po prostu takie jak, takie jak poprzednio, tylko ciemne, No, tak można w skrócie powiedzieć. Belgijskie, takie jak miało być poprzednie, bo to będzie mocne, belgijskie, pijalne, ale takie brązowe. Nie, chcę, nie będzie czarne, takie jak te stołty, które do tej pory robiłem, tylko takie. No, takie brązowe. No dobrze, to na początek, na początek, starczy tego wprowadzenia. Do usłyszenia za chwilę po bąbelkach. To koniec jest uchłonów, czas na yy, Tak, no... Yy, szybko wszystko idzie, albo wolno. No w każdym razie 11.30, za chwilę zaczynam filtrowanie. Pierwsze rozlanie już za mną. Yy, stało się to mianowicie w tym momencie, gdy przelewałem yy, brzeczkę... Właściwie zacier. O, to jeszcze jest zacier teraz. Gdy zacier przelewałem do filtratora, a filtrator miał otwarty kranik no i pociekło. 11.30. Filtrat już sobie, już sobie się układa. Czekam na to. Tymczasem, cóż, 1 września. 1 września, jak wiadomo... W Polsce to jest dzień szczególny. Początek roku szkolnego, choć w tym roku, ponieważ jest piątek, to dali dzieciakom jeszcze można powiedzieć trzy dni więcej wakacji, bo mam piątek, sobota, niedziela i dopiero w poniedziałek, czyli 4 września, rozpoczyna się rok szkolny. Jak wiadomo, jest to też rocznica. Wybuchu II wojny światowej. Jeśli dobrze liczę, to już 78. No i taka, może mniej oczywista dla wszystkich data, rocznica. Rocznica śmierci Kazimierza Dejny, legendy absolutnej, wielkiej legendy Legii Warszawa i również chyba w ogóle polskiej piłki. Jeśli dobrze pamiętam, mówię teraz z pamięci: 89. rok, czyli to by oznaczało, że rocznica śmierci 18. Tymczasem z jednej strony to dobrze, że minęły dwa tygodnie od gotowania piwa, bo będę miał więcej do powiedzenia niż po trzech dniach. Jak wiadomo, w trzy dni to się nic w życiu normalnego człowieka nie zdarza. Dobrze, to taki, taka dygresyjka, żarcik. Natomiast podam teraz może szybciutko skład dzisiejszego, dzisiejszego piwa. Słód pilzneński 5 kg, cukier 700 g, którego nie mam, muszę pójść kupić, ale to będzie nie do zacieru, tylko do gotowania, więc, więc jeszcze powinienem zdążyć. Generalnie skład jest... Prawie, że taki sam jak, jak piwa Belgian Blond, które gotowałem dwa tygodnie temu, a zaraz powiem o różnicach. Dalej jest słód Cara Pils 150 gram, Cara Aroma 70 gram. I tutaj są różnice, bo dodałem 70 gram jęczmienia prażonego i 70 gram pszenicy prażonej po to, żeby nadać piwu... Ciemny kolor. No, oczywiście, coś tam z tego, z tych dwóch składników przedostanie się. Oczywiście one wpłyną również na e, smak i aromat. No, ale mm, no cóż. E, w sumie chodzi o to, żeby to piwo jednak było inne niż, niż ten belgian blond. E, no. Popsuł mi się termometr, ewidentnie. Już go raz próbowałem naprawić. Wydawało się, że wystarczy wymienić baterię i przy poprzednim gotowaniu rzeczywiście yy, tak było. Na szczęście mam kupione na AliExpress jakieś dwa chińskie termometry. Nic mi nie brakuje, jedynie są troszkę wolniejsze. No ale to trudno. Ważne, że, że nie musiałem przerwać tego wszystkiego i, i, i rzucić miałem czym, mam czym pracować. Za chwilę rozpoczynam filtrowanie, więc nie będę mógł w tym momencie gadać, bo, bo podczas filtrowania jest dużo roboty, dużo chodzenia, nie ma, nie ma za bardzo jak trzymać, yy, trzymać mikrofonu, nie ma za bardzo jak tutaj gadać. Byłoby to zresztą nudne, bo ja bym się musiał, gdybym na statywie na przykład miał ten mikrofon, o, jedyne Jedyną opcją byłoby to, gdybym ten mikrofon miał tak jak gwiazda estrady przy policzku i bym mógł wtedy biegać po tej scenie, gotować piwo. W ogóle byłoby tak wspaniale. Everybody clap your hands. No ale tak nie będzie. Także za chwilę rozpocznę filtrowanie. No jak widać jest szybko, bo jest 11.35 a ja już rozpoczynam filtrowanie, także pod tym względem jest szybko, bo wcześniej zacząłem, no ale oczywiście nie ustrzegłem się przed tym, żeby już nie musieć gdzieś pójść coś, załatwić, no niestety. Niestety nie jest to moja praca zawodowa, w związku z tym muszę uwzględniać różne potrzeby, yy, które się wokół mnie pojawiają. Dobrze, na razie, na razie to będzie tyle. Nie ustrzega się jednak przed kończeniem tych moich wejść jakimś, taki, jakimś takim mini pożegnaniem. Jest to dla mnie po prostu naturalne. W montażu, jak wiadomo, to wszystko znika. Między poszczególnymi wejściami pojawiają się tylko bąbelki. Te bąbelki to jest nagranie z fermentacji. Muszę je nagrać jeszcze raz, bo za dużo z tym roboty, jednak odkąd zacząłem nagrywać przy pomocy komórki, a nie tamtego poprzedniego, to jest to dużo lepsze, mimo że ten... No, także komórka ma lepszy po prostu ten mikrofon. Aha, jeszcze ważna rzecz, o której za każdym razem zapominam. Nie mam nawyku radiowca. Korzystam tutaj z, nie wiem, 3-4 sekund... Nagrania takiego takiej piosenki kultu. Gdzie to, to koniec jest układów, czas na zacier. Prosto, prosto grupa kult. Prosto to, to, to, to oczywiście tytuł piosenki. No, także teraz to właśnie nastąpi to mini pożegnanie i yy, defiltrować. Około, około 16 litrów y, brzeczki już mam wyfiltrowane. Oczywiście y, metodę y, swoją kontynuuję już y, teraz. Będę ją kontynuował za każdym razem. Chyba, że jeszcze coś lepszego, jakiś improvement wymyślę. Y, ulepszenie, y, czyli filtruję. masakra. Nagadałem się do niewłączonego mikrofonu. Dobra. No tak, zdaje się, że, że poprzedni cały mój wywód, który trwał nie wiadomo ile w ogóle się nie nagrał, bo nie włączyłem mikrofonu. Nawet nie pamiętam, o czym mówiłem, czyli prawdopodobnie y, może dobrze, że się nie, nie nagrało. Helga, zostaw łapę, zostaw. W tej chwili jest godzina 1245. Brzeczka zaczęła wrzeć od tej pory liczę 70 minut gotowania. I podczas tego gotowania w dwóch porcjach wsypię chmiel w 10, w 10 minucie gotowania, czyli na godzinę całą będzie wsypany. Chmiel, 30 gram chmielu marynki, 8,7% alfa kwasów, dosyć goryczkowych. No to zagrzechotało właśnie takie wiaderko z tą odmierzoną ilością chmielu. I na 10 minut przed końcem wsypię chmiel lubelski. I muszę pamiętać, że żeby razem z tym chmielem lubelskim, tym razem chciałbym zapamiętać, wsypać 700 gram cukru którego jeszcze nie mam. Ale po wsypaniu tej marynki szybciutko skoczy do sklepu i, i, i kupię. Mam w tej chwili 10 minut do wsypania pierwszej porcji chmielu. To chyba jest dobry moment do tego, żeby powiedzieć coś, co cyklicznie w moim podcaście gości. Aha, zanim to muszę powiedzieć ważną rzecz, którą już nie, nie jestem pewien, czy właśnie nie mówiłem podczas tej części, która się nie nagrała, a ona jest ważna ze względów formalnych. Najwyżej będzie drugi raz. Otóż ten taki kilkusekundowy, trzy sekundowy taki wydzierający się kawałek, to koniec jest układów, czas na zacier, to jest fragment piosenki, zespołu Kult pod tytułem Prosto. Mam nadzieję, że nie łamie przez to, że wykorzystuję te trzy sekundy nie łamie jakiegoś prawa. No cóż, ale jak kiedyś mój browar będzie świetnie prosperującą firmą, no to cóż, to będzie mnie stać na odszkodowania. <śmiech> Dobrze, więc... Więc teraz czas o to, na to, żeby powiedzieć coś o Legii. A w legi się dzieje, no cóż, tak zwane wszystkie polskie drużyny zaliczyły w tym roku tak zwany eurofpierdol, czyli zakończyły swoją przygodę z europejskimi pucharami, z europejskimi rozgrywkami jeszcze przed fazą grupową. Nie jest to może nic dziwnego, choć jest to dziwne w kontekście Legii, bo co by nie mówić, co by się nie zrzymać na tą polską piłkę, to w ostatnich latach jedynym klubem, który trzymał jako poziom i reprezentował nas regularnie, pięciokrotnie z rzędu w jakichś rozgrywkach europejskich, to była właśnie Legia. Reszta niestety nie może dokoptować i no i cóż no. No to jest moim zdaniem to jest bardziej przykre niż yy, Oczywiście, że, niż, niż to, że akurat Legia odpadła yy, w tym roku. Tym bardziej, że ja powiedziałem, że dla mnie rok 2016 był rokiem najważniejszym, bo to było stulecie klubu. I naprawdę muszę, no muszę im wybaczyć, bo sam to powiedziałem, że ten rok, stulecia legi trzeba uczcić z przytupem, a, a, a późniejsze tam rok czy dwa już no nie jest aż taki ważny. Choć wiadomo, jestem kibicem legi i dla mnie, żadne mistrzostwo, choćby się zdarzało regularnie rok w rok nie będzie nudne. Żadne osiągnięcie, nie tylko mistrzostwo, każdy, każdy, każde osiągnięcie klubu będzie dla mnie y, radosne. <śmiech> no ale cóż, Legia odpadła y, i to odpadła z drużynami, z którymi no, powinna wygrać. To nie było tak, że nagle trafili na jakiegoś, jakiegoś jakiś klub mocny albo nawet równorzędne. No, no niestety. No w lidze, w eliminacjach do ligi mistrzów odpadli z kazachską Astaną, od której, od której byli lepsi, a mimo to nie udało im się przejść. Lepsi. No mogli być lepsi, może tak. Strasznie razi, razi brak sytuacji podbramkowych, ale sama gra taka. Utrzymywanie się przy piłce i, i, i gra wygląda, no. Jeśli nie powiedzieć, że dobrze, to po prostu, yy, no, także to legia raczej prowadzi tą grę, a nie nie, drużyny, nie jej przeciwnicy. I podobnie było z, z tym Tiraspolem. Sheriff Tiraspol. Drużyna z Mołdawii, z którą odpaliliśmy w yy, ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy. No, obie te drużyny to były, to były drużyny, z których się mogliśmy pośmiać. Egzotyka, pasterze i tego typu. Troszkę mi się ten kocioł tutaj za mocno bulgocze. Przy... Zmniejszę dopływ energii. Okej, okay. może, może będzie lepiej. Lepiej, czyli mniej. No ale cóż, odpadli. Ja swoich swojej miłości nie zmieniam. Dalej będę kibicował legi. Natomiast ciekawa rzecz wydarzyła się w związku z w związku, a może a zaraz, a mówiłem o oprawie. No dwa słowa może trochę więcej dwa zdania o tej oprawie słynnej na cały świat, na cały świat dosłownie, trzeba y, powiedzieć. Y, nawet jeśli mówiłem, to jest to wydarzenie warte tego, żeby, żeby powtórzyć. Na meczu rewanżowym z Astaną on się odbywał 2 sierpnia. Czyli można powiedzieć, że jeszcze wciąż, a wciąż, w, mocno w, w temacie obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Zresztą u mnie na balkonie flaga wisi przez pełne dwa miesiące, przez pełne 63 dni, ale nie o tym. Kibice legii przygotowali no, wspaniałą oprawę z takim hasłem, przepraszam, z takim hasłem w języku angielskim, że Niemcy podczas powstania warszawskiego zabili 160 tysięcy cywilów, no ludzi, może nie było tam sformułowania cywile i tysiące z nich to były dzieci. Z... Takie hasło było na dole trybuny, cała trybuna tworzyła z kartonów napis 1944. No i z dachu został spuszczony ogromny malunek takiego mana człowieka w niemieckim mundurze i z pistoletem przystawionym do głowy dziecka. <śmiech> no wstrząsające nie wiem czy, no, może to nie była moim zdaniem nie była to naj, naj, wspanialsza oprawa <śmiech> legi y, jaki widziałem ale była na pewno y, na pewno była bardzo dobra na pewno była mocna no i przede wszystkim odbiła się echem, y, no na całym świecie naprawdę na całym świecie moment wsypię ten chmiel Dobrze, szybciutko kończę o oprawie i pozostałe tematy o Legii później, bo pójdę po ten cukier. Oprawa odbi odbiła się echem na całym świecie, naprawdę portale i gazety z całego świata, dosłownie, ze wszystkich kontynentów wspominały o, o tym, o mocnym przekazie no i nie było właściwie... Nie było właściwie ani jednego, ja nie słyszałem o, o, o żadnych krytycznych głosach. Poza oczywiście marudzeniami naszych dziennikarzełków w postaci jakichś tam, no mniejsza o to kto, bo szkoda, szkoda tutaj reklamować, którzy oczywiście o polityczna oprawa i na meczu i w ogóle będzie kara za to. Kara była. 35 tysięcy euro, ale nie tyle za oprawę, o dziwo, choć zdaje się, że mogła być spokojnie, co za niedrożne przejścia komunikacyjne. No, na schodach stali kibice, jak zwykle zresztą. No i, i, i tyle, więc ogromna, ogromna praca albo efekt, świetny efekt. Osiągnęli kibice. Legi popularyzując temat Powstania Warszawskiego jednym mocnym ciosem uderzając w całe to, tą próbę wymyślania jakichś nazistów i, i, i nie wiem próbę zmniejszenia odpowiedzialności Niemców. Tu było jasny, prosty, szczery i prawdziwy przekaz o tym, co się działo w trakcie II wojny światowej. No i ważna rzecz, że w ogóle te powstańcze oprawy, one popularyzują w ogóle to, że powstanie w Warszawie było, że ono było wielkie, że ono było krwawe, bo do tej pory w, na świecie hasło Powstanie Warszawskie jest kojarzone z powstaniem w getcie żydowskim w 1943 roku. Co oczywiście ja nie mam z tym problemu, że to powstanie było i należy je również o nim pamiętać i wspominać, tylko że przykro jest dla mnie to, że jest zaburzona ta proporcja i w, że w ogóle powstanie warszawskie w ogóle w pamięci na zachodzie nie funkcjonuje. No dobrze, to tyle w tym wejściu. Idę po cukier. Do usłyszenia za chwilkę, bo mam jeszcze do przekazania sporo rzeczy na temat legi. Znowu jestem. 13:18. Słuchacie 314w.pl. Bartek. Relacja zważenia piwa. Słuchacie relacji zważenia piwa. Belgian Strong Dark Ale Cukier kupiłem. 13:18 tak mówiłem. Pier, 1 września. <coughs> Przepraszam. Cukier kupiłem. W tym czasie nic nie wykipiało. Bo troszkę tak zrobiłem. Pomijałem zasady BHP. Zostawiłem kociołek na gazie. Ale nic się nie stało. Na szczęście. Pięknie pachnie. Zresztą jak zwykle. Dobrze. Wracając do Legi, bo jest jeszcze jeden temat. Ciekawy. Otóż po odpadnięciu z tych pucharów, europucharów, Legia grała mecz ligowy u siebie z Zagłębiem Lubin w tamtym czasie liderem, teraz nie wiem nie interesują mnie inne drużyny i ich losy, chyba że w jakiś sposób wiążą się z Legią no w każdym razie lider Zagłębie Lubin Legia grała u siebie, zatem ja się wbiłem w swój legijny mundurek czyli t-shirt i szalik. No, i popędziłem na mecz. Okazało się, że w proteście przed, przeciwko żenująco słabej grze piłkarzy, przeciwko niezakwalifikowaniu się przez nich do Europucharów, doping nie był prowadzony. Jedynie jakieś od czasu do czasu szydercze wrzutki, i, i pretensje do piłkarzy. Pierwszy raz coś takiego przeżyłem. Będąc na Żylecie no po prostu siedziałem na krzesełku i oglądałem mecz. Bo nie było za dużo okazji do tego, żeby pokrzyczeć. Bardzo fajna, bardzo ciekawa akcja. No musiało to zrobić wrażenie. No nie wiem, na mnie by zrobiło, gdybym był piłkarzem. Zwykle wielka, wielka, ogromna atmosfera w meczu. Tym razem cisza, spokój i tylko y, tym bardziej bar, y, docierające do piłkarzy, że, że w kontekście, że, że nie było dopingu, tylko szydercze okrzyki. I... Także no ciekawe, ciekawe doświadczenie. Ja, ja jeszcze czegoś takiego w swojej karierze legionisty nie, nie miałem. Ale powtarzam. Naprawdę. Znaczy wymagam od Legii, bo to, jest, bo to jest najlepsza polska drużyna i oni powinni byli się zakwalifikować do tych pucharów. Ale trzeba przyznać, że ostatnie 5 lat to były lata tłuste. Regularne zdobywanie mistrzostwa Polski, Pucharu Polski, gra w pucharach europejskich, całkiem fajne przeżycia z tym związane, bo pokonywanie no... Nielichych drużyn. Więc y, to były lata tłuste, kiedyś muszą przyjść chude, nie wiem czy to będzie teraz, mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. Zmienił się zarząd, a konk no, cały, tam więcej niż jeden, ale przede wszystkim ta twarz, twarz y, zarządu LEGI, czyli prezes Bogus Bogusław Leśnodorski, całkowicie odszedł z LEGI w tej chwili, y, kiedyś jego przyjaciel, przynajmniej tak. Mówili o sobie, jako przynajmniej o dobrych kolegach. Dariusz Miodulski jest prezesem w Legii. Zobaczymy. Nie bardzo, nie bardzo go poważamy. My kibice z Żylety, no ale cóż. Nie ma też żadnej takiej otwartej wojny, jak była w czasach, gdy legion rządził TVN. Tymczasem piwo się robi. Brzeczka sobie wrze. Jest, jak to pachnie. Zróbcie sobie piwo, naprawdę. Dla samego tego zapachu. No dobrze, no tyle w tym wejściu. Ja idę sobie zrobić jakąś kanapkę, bo to już czas lunchu. Ja na lunch nie mam tej w tej chwili lunch. Tak korpo lunchek. Uch. Właśnie korpa. Od poniedziałku do roboty. No cóż, do usłyszenia za chwilkę. No to mamy za 10 trzecia. Czynności związane z samym ważeniem i przelewaniem są już skończone. Zostało mi tylko takie posprzątanie tego. No, fajnie, fajnie wyszło. Nie, nie za dużo tego piwa, no ale <głos》> będzie petarda, bo już zaraz mówię, ile to będzie miało. 19,23. Uuu, Belgian. Muszę sobie to zapisać. Dark. 20 briksów. 20 briksów, czyli 19,23 No, trochę się, to, znaczy tak, może krótka relacja. Ten Belgian Blond przelałem na cichą fermentację. Odfermentowało do 4,75, więc nie za, nie za dużo. Spodziewałem się, że będzie bardziej wytrawne, że mocniej odfermentuje. No cóż, myślę, że powinienem, że błąd polega na tym, że u mnie jest problem z napowietrzaniem tej brzeczki. Dlatego w tej chwili będę musiał, już zaczynając od tego Darka, Belgian Dark, jakoś... Jakoś sobie z tym poradzić, nie wiem, po prostu przychodzić tutaj do tego garażu i co jakiś czas tym fermentorem troszkę po, potrząchać, chociaż z raz dziennie, żeby mu tego powietrza y, wpuścić. Y, no albo też, y, bo nie sprawdzałem, założyłem, że te dwa tygodnie to już jest czas wystarczający na fermentację. No, i być może to nie odfermentowało, no, ale nie miałem już wyjścia, bo piwo miałem nagotowane i trzeba było nastawić kolejną fermentację. No cóż, niech sobie teraz ten belgian blond spokojnie na tej cichej z tydzień lub dwa po stoi. Zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast, no tutaj będę, będę bardziej na no, ale to będzie piwo piwo petarda, no jeśli odfermentuje dobrze, no to to będzie, kurczę, prawie riz. Bez mała. No takie naprawdę jakiś triple. No ale dobra, niech sobie będzie, nie będę go już rozcieńczał. Aha, na powierzchni tego blonda cały czas była taka gęsta piana korzuch piany z drożdży. No i to właśnie mnie niepokoi, że, że to nie opadło. No cóż. Było jak było. W tej chwili nie ma co już nad tym deliberować, bo, bo to się nie zmieni. Dark zaczął fermentować. Znaczy nie zaczął jeszcze fermentować. Przelałem go wprost do fermentora po tym blondzie. Podobno to jest proszenie się o kłopoty, należałoby zadać gęstwę oczyszczoną, ale ja robiłem już tak chyba dwa razy i wszystko było w porządku, więc nie będę dyskutował tam z lepszymi od siebie, ale pozwolę sobie po prostu się nie zgodzić. Znaczy, albo mnie jeszcze ten problem nie spotkał. Dorzucę zdjęcie, które będzie takie, przynajmniej dla mnie jest ciekawe, bo ten dark stoi teraz obok blonda i widać różnicę w kolorach. No Spodziewam się, że ten dark będzie bardzo fajny, taki brązowy, taki w tej chwili jest. Jak się będzie wlewać do, do szklanki, no to taki powinien być brązowy, ale w miarę klarowny. No, mi nie uda się uzyskać tej klarowności takiej stuprocentowej, jak się uzyskuje w Belgach, no ale cóż, no, to jest browar domowy. Zawsze powtarzałem, że ważniejsze, dużo ważniejsze są dla mnie wrażenia związane z aromatem i, i smakiem, niż te wrażenia związane z widokiem tego piwa, choć y, oczywiście nie twierdzę, że one są całkiem nieistotne, bo miło jest popatrzeć na ładne, dobrze pieniądze się piwo. Fajnie mi to wszystko dzisiaj poszło, bo jest y, jeszcze trzeciej nie ma, ja już zaczynam sprzątać, więc bardzo fajnie. To jest bardzo dobry pomysł. Zresztą nie, nie wpadłem na niego dzisiaj, tylko nie zawsze da się go zrealizować, żeby to ważenie zaczynać wcześniej. Tak się zastanawiam jeszcze, czy by jeszcze na trzeciej szarze tych drożdży nie ugotować jakiegoś, jakiegoś piwa. Dzisiaj czytając trochę o tych drożdżach, jak innym odfermentowało, no mi słabo mi słabo odfermentowało. więc trochę jestem tutaj zaniepokojony ale czytając te to przyszło mi do głowy że może jeszcze jakiegoś pale ale a. tym razem nie na słodzie właśnie tylko głównie na słodzie pale ale no i to bym tak może bym dodał troszeczkę wędzonego bukiem, bo jest wciąż, mam tego słodu całkiem sporo. Tylko, że właśnie tak bym dodał go tak naprawdę na, na, żeby go trącić tylko tą wędzonką. A zobaczymy. Jeszcze mam na pewno co najmniej za dwa tygodnie na decyzję, bo co najmniej dwa tygodnie ten Dark będzie fermentował, jak nie dłużej. W zanadrzu mam jeszcze drożdże do pszenicy. Bardzo by mi zależało, żeby ją zrobić, bo pszenicy już nie mam, a rozeszła się i była bardzo dobra. Więc, więc to bym na pewno muszę zrobić. No natomiast yy, chodzi też o moje moce przerobowe związane z yy, całokształtem zajęć związanych tam z pracą, rodziną, więc nie wiem, no, te czy, czy, czy to mi się uda tak w najbliższym czasie. No cóż, to chyba w ogóle będzie koniec dzisiaj. <śmiech> Ponieważ nie mam scenariusza, to nigdy do końca nie wiem, czy to jest koniec, czy, czy, czy nie. Natomiast zwykle to się sprawdza, że jak mówię, że to chyba koniec, to już jednak koniec jest. Ojej, więc żegnam się. Dzisiaj jestem o tyle zadowolony, że nie jestem bardzo zmęczony, jest jeszcze kawałek dnia. Dzisiaj, o, w ogóle dzisiaj Polska gra z Danią, a właściwie Dania Polska, bo mecz jest w Kopenhadze. <śmiech> <śmiech> Więc będzie okazja, oprócz tego, że samo piwo, dobre piwo jest okazją do jego wypicia, to dzisiaj będzie w ogóle okazja do picia piwa związanego z oglądaniem meczu. Także Polsce, która jest na piątym miejscu, piątą drużyną świata, życzymy wszystkiego najlepszego. Żegna się z Wami Bartek. Właściwie to ja się żegnam, więc nie w trzeciej osobie, tylko do usłyszenia pewnie przy następnym ważeniu. Pijcie dobre piwo yy. i do, do usłyszenia. Miłego dnia, miłego tygodnia, miłego miesiąca może. Ale pamiętajcie, pijcie dobre piwo, jeśli macie jakieś pić. Nie namawiam do pić, tylko jeśli pijecie, to pijcie piwo dobre, a nie jakieś szczochy z koncernów. Cześć, słuchaliście 314WO. Bartek Piwowar, główny technolog, specjalista od hodowca drożdży w browarze 314wo.pl, piwo.pl. Cześć.